Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, dzisiaj będzie no troszkę trudny temat. Dlaczego? Ponieważ pewna grupa osób, w tym ja, mamy problem. Problem z postem, a właściwie nie, z pewną osobą, której ten post dotyczy. Dlaczego? No zaraz wyjaśnię. Najpierw w ogóle sobie ten post przeczytajmy, żeby to miało wszystko ręce i nogi, ok? No to pewnego pięknego dnia, to jest dzisiaj, sobie Monika Jaruzelska, tak? Ta wnuczka generała, która prowadzi kanał na YouTubie Monika Jaruzelska Zaprasza wrzuciła takiego oto posta. Drodzy widzowie jutro nagrywamy rozmowę z redaktorem Marcinem Rolą Marcin Rola w Realu24 Jakie pytania macie do naszego gościa? Czekam na pytania dziś do 20. Do zobaczenia! Właściwie to ja mam pytanie Czy Marcinek posiadając jakikolwiek lustra w domu posiada chociaż jedno z nich nieoplute? Ponieważ ja na jego miejscu, gdybym zobaczył kiedykolwiek swoje odbicie, to bym po prostu pluł prosto w nie. I mam też pytanie do pani Moniki Jaruzelskiej. Czy pani z konia spadła? Oj lepszy, bo to jest wolność, możesz zapraszać kogo chcesz do programu, możesz zapraszać kogo chcesz na kanał na YouTube i co ty się w ogóle czepiasz? No tak się składa, że czepiam się z dwóch powodów. Przede wszystkim pierwszy to jest dawanie platformy Marcinkowi. I tak, według mnie, to jest dawanie jemu platformy, ponieważ tak właśnie działa kanał na YouTubie Jaruzelskiej. Pani Monika pokazuje na zasadzie takiej, no może powiedzmy oswajającej, że prawica, ta wielka prawica, to ona nie jest aż taka zła do szpiku kości, jak ją widzą w mainstreamowych mediach. To nie jest Lubecka zadająca niewygodne pytania, rozważająca wszystkie za i przeciw, atakująca od czasu do czasu, byleby tylko gość się wypowiadał, tylko to jest Jaruzelska. Jeśli mamy na przykład gości takich lekkich, łatwych, przyjemnych, takich przyjaznych, to jesteśmy w stanie ich puścić do Jaruzelskiej, niech sobie tam gadają, wtedy Jaruzelska ich grzecznie wysłucha, zada pytanie, wysłucha na nowo, ale no, jakby to określić, ona nie ma takiego, wiecie, pazura, żeby po prostu zapytać wprost ale ty gadasz tutaj bzdury ale ty tam gadasz bzdury i tak dalej to jest po prostu typowy bezpieczny dziennikarz do którego może przyjść nawet totalny nieogar i wyjść na gościa spoko i dlatego właśnie mam problem że idzie tam Marcinek jeśli chodzi o Szymonka to wtedy sobie pomyślałem no dobra wypadek przy pracy nie wiem jakiś gości wypadł nie miała kogo zaprosić ok. tylko moi drodzy my tutaj mamy gościa który kolekcjonuje szur tak samo jak aż keczam pokemony. Przypominam, że Marcinek wypowiadał się negatywnie... Co ja mówię, że wypowiadał się negatywnie? Rżał, kiedy jego kolega Sklepowicz się śmiał He, <śmiech> kto to rucha? Dał platformę do manifestacji w górniakowej. Zapraszał praktycznie wszystkich antyszczepów, turbopatriotów, yy, jakiś tam gości, którzy mają urojenia, przynajmniej po tym, co wygadują, bo na przykład była jedna laska, która twierdziła, że miała jakieś tam wizje, że maszeruje wojsko na ulicach i to wojsko ma twarz szatana i ten szatan próbuje zagarnąć Polskę przez zarazę Przy czym zaznaczam, to nie jest tak, że Marcinek sobie potakuje tylko i wyłącznie gościom, których zaprasza, nie, nie, nie on chłonie ich urojenia jak gąbka. Wobec tego wiara w jedno nie przeszkadza mu wierzyć także w drugie, co jest zupełnie sprzeczne. Przykładowo, Marcinek wierzy w istnienie neomarksizmu mitycznego, który tylko czyhał, żeby zniszczyć i jego ścisłe powiązanie z pewną, starszą od chrześcijaństwa religią. Ale to z kolei nie przeszkadza mu wierzyć, że najgorsi zbrodniarze XX wieku byli właśnie socjalistami, czyli tymi mitycznymi lewakami. Dlaczego w takim tym razie chcieli usunąć swoich pobratyńców, którzy wyznawali tę samą ideologię, rzekomo lewactwo, albo na przykład istnieje międzynarodowy spisek, żeby dojechać wielkiego, wspaniałego, potężnego człampa, i temu według Marcinka właśnie służyć miała pandemia. Ale to nie przeszkadza wierzyć Marcinkowi w góralskie szurie o tym, że wielcy, wspaniali polscy przedsiębiorcy stali się obiektem spisku PiSu, który sobie wymyślił całą tę zarazę, rozumiecie? Rozumiecie, Jarosław Kaczyński dogadał się z całym światem, ale to z całym światem, żeby wszyscy wprowadzili obostrzenia tylko i wyłącznie po to, żeby dojechać Janusza Prywaciarza, żeby Janusz Prywaciarz nie pojechał sobie do hurgady. Mhm, mm Sims legit. Zapewne zgodzicie się ze mną, że te wszystkie bzdurki, mniejsze i większe, to jest idealne poletko do tego, żeby zaorać Marcinka raz a dobrze. Gdyby na przykład Jaruzelska się dogadała z koleżanką po fachu i zrobiła release de Lubecka, to po Marcinku przypuszczam nie zostałoby nic. Gdyby sama Jaruzelska potrafiła zadawać niewygodne pytania i je forsować, to po Marcinku przypuszczam nie zostałoby nic. Tymczasem tutaj, moi drodzy, mamy zupełnie inny kaliber, według mnie o wiele gorszy. I mam wrażenie, że po tym krótkim wyjaśnieniu już rozumiecie, o co mi i ludziom, którzy mają zastrzeżenia, chodzi. Nie chodzi mi o jakieś, nie wiem, zamykanie ust. Ponieważ sam twierdzę, na przykład uwalniając komentarze, w ogóle nie ingerując w ich kształt, w sensie cenzurując, usuwając i tak dalej, że wolność słowa jest ważna. Tylko jest różnica pomiędzy wolnością słowa, w sensie wolnością wymiany zdań, czyli ktoś nagrywa swoją treść, ja ją komentuję, a wolnością na zasadzie daję poletko komuś, żeby się wypowiedział. Bo wiecie, teraz pojawiają się takie głosy, które no jakby, nie wiem, obligują Jaruzelską do tego, żeby umyła rączki. Na zasadzie wiecie, że ona przecież tylko go zaprosiła, co on tam powie, to on tam powie, to jest tylko jego sprawa. No nie, moi drodzy, tak samo jak Marcinek jest według mnie odpowiedzialny za słowa, które padły od Sklepowicza, tak samo według mnie Jaruzelska będzie odpowiedzialna za wszystko, co Marcin. Powie. Oj, lepszy się wypowiadasz, a jeszcze filmiku nie obejrzałeś. Nie, nie obejrzałem, ale na podstawie doświadczeń z poprzednimi przypadkami śmiem już założyć jaki będzie koniec. I koniec według mnie będzie taki, że Marcinek zostanie wypromowany. Na podobnej zasadzie Pitoń chciał pójść w mainstream idąc do radia, no tylko zapomniał się, albo nie wiedział, albo nie ogarnął, że Lubecka nie jest właśnie taką kizią, mizią, która po prostu tylko zamyka mordkę grzecznie i, i mówi, że proszę bardzo, proszę mówić, nie, nie, nie. A jeśli chodzi właśnie o panią Monikę, no to śmiem wysnuć teorię, że właśnie będzie na odwrót w stosunku do Lubeckiej. Zwłaszcza, że Monika Jaruzelska w pewnym momencie może być już zakwalifikowana jako mainstream. A ja, nie wiem czy zauważyliście po kanale, stanowczo sprzeciwiam się przepływowi jakiejkolwiek szury do mainstreamu. Tak właściwie to całej działalności szury w ogóle. I z tego właśnie powodu powiem wam tak. Mamy gościa, który jest według mnie o wiele, o wiele gorszy od Golonko. I ten gość zostanie wpuszczony w mainstream. Najprawdopodobniej przez nieogarów wielkich prawicowych zostanie wzięty w obronę przed hejtem, tak zwanym lewicy, czyli ludzi, którzy niekoniecznie są po prawej stronie, ale widzą na co dzień, co ten człowiek odwala. Mentalność plemienna nakaże prawicy z miejsca stanąć murem za Marcinkiem. Co oczywiście sprawi, że zyska ich protektorat. A to wszystko dzięki pani Monice, która go zaprosiła. Oj, lepsze, ale przecież ona korzysta z wolności słowa i sobie może zapraszać kogo chce. Zatem ja korzystam z wolności słowa i mówię, Monika, ogarnij się.